Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a Ty oglądasz kanał 314wo.kp. 314 to jest taki, 314wo to jest rebus, no i jak zwykle się tu zawieszam, bo albo go rozwiązuje, albo go nie rozwiązuje, no to go nie rozwiązuje. 1 sierpnia 2020 roku, godzina około 11, no i rozpoczynamy dzień ważenia bardzo skomplikowany dzień, bo będą dwa piwa, jedna baza, ale dwa piwa, dwa razy go, będzie gotowanie, dwa razy będzie chmielenie, a będzie też butelkowanie, ale to już inny, inny film, inne piwo. No i cóż, i teraz muszę ześrutować 6 kg słodu Pale Ale. Nie będę was katował w całym śrutowaniu, ale żeby był jakiś taki początek, taka inauguracja, no to, to zobaczcie chociaż kawałek. Słód ześrutowany 6 kg eee, No to trzeba lać wodę Poleję wodę teraz eee, Poleję wodę do kociołka Zaraz moment ile litrów 20 litrów wody muszę nalać i podgrzać do tam 60, zdaje się 9 stopni, nie spojrzałem teraz, ale w każdym razie chodzi o to, żeby po wsypaniu słodu było 64. No to leję wodę. No i grzejemy 20 litrów grzeje, grzeje 20 litrów wody do 69,5 stopnia. Jedziemy. Dobrze jest. Temperatura w garnku ma już prawie 70 stopni, więc Prawie tyle, ile m, powinienem, w, w jakiej temperaturze powinienem wsypywać słód, ale ja go już wsypuję, ponieważ zwykle to jest tak, że ja go wsypię, a potem muszę podgrzewać. Więc po prostu wsypię i będę cały czas kontrolował po temperaturę jeszcze trochę po, y, podgrzewania. Y, jeszcze cały czas podgrzewania, dobra. <śmiech> Przypominam, 6 kg słodu Pale Ale. Mamy 64 stopnie, zatem zaczynamy pierwszą przerwę, idę włączyć stoper. No i mamy, mam 60 minut przerwy, Przerwy wykorzystam to sobie teraz pójdę sobie wypić kawę, ale, ale dzisiaj pracowity dzień, pracowity dzień, raz, że to piwo, które będzie skomplikowane, bo dwa razy no i ta butelkowanie. Także nie ma, co, nie ma co przedłużać. Kawę trzeba pić. Godzina. 12, co, za 15, około za 15 Pierwsza kończy się właśnie pierwsza część. O! Skończyła się pierwsza, pierwsza przerwa w 64 stopniach. Nieco więcej było. Podgrzewam do 75 i w tych 75 10 minut. I będzie koniec zacierania. <śmiech> Przepraszam. No to dobra, to idę sobie opalić palce znowu. No zacier ma teraz 64 stopnie. Teraz ma 64 stopnie, więc idę mieszać, no bo wiecie, jak to nie będę mieszał, to się to będzie przywierać. Ładną mam ściankę? Ładną, ładną mam ściankę. Dobra. Mam troszeczkę w filiżance zacieru. Zatarło się. Trochę się jakoś tak dziwnie mi ten zacier wyglądał, znaczy taki jakby nic go nie ruszyło. Ale jest, jest dobre, jest zatarte. No to mamy 75 stopni, jeszcze około 10 minut i koniec zacierania, y, zacznie się filtracja. Dobra, wy... wyłączam tą kamerę. Muszę uczestniczyć nie widać. Warka 42 dzień ważenia, dobra, koniec zacierania, teraz będę przenosił to, ten zacier do, do filtratora. Sprawdzę, uwaga, sprawdzę, Spryciarz chciał mnie przechytrzyć i było otwarte. Dobra, przenoszę. Co ty tu robisz? Dobra, um, filtrat się już układa, zaraz go sobie postawię na tym stoliczku roboczym, a ja idę umyć, umyć garnek, umyć kać zacierną, żeby ją przekształcić w kać ważelną. No, i teraz będzie zasadnicza część tego, zasadnicza część dziwności tego zacierania, inności tego zacierania, ponieważ wy, wysłodzę. O co ci chodzi? Wysłodzę całość do końca i potem podzielę na dwie równe części. I będę je gotował oddzielnie. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Dobrze, rozpoczynam już wysładzanie, filtrat już się tutaj ułożył, może ja to trochę pokażę. Birstmink twierdzi, że będzie mi potrzebne ponad 16, trochę ponad, trochę ponad 16 litrów wody do wysładzania, filtrat się ułożył, o tutaj jest ziarno, dotąd jest płyn. Tylego jest. Tutaj mam już przygotowaną wodę do wysładzania Pierwsze 7 litrów. Czyli będę potrzebował trzy takie garnki. No jak zwykle. Pierwsze 2 litry wrócą do kadzi filtracyjnej za chwilę. Dobra. Potrkoczymy troszkę. puszczam te pierwsze dwa litry to puszczam bardzo szybko tak żeby one tylko zleciały no dobra i teraz już właściwa właściwa prędkość poszło To jest właściwa prędkość, woda ma jakieś siedemdziesiąt sześć stopni, siedemdziesiąt pięć, może. Osta. E Pierwsze 12 litrów ma 16, około 16,2 bricks. Nieźle może być, w porządku jest, no ale przecież mężczyznę i piwo ocenia się po tym jak kończy, a nie po tym jak zaczyna. Idę gotować wodę. No tak, po wysłodzeniu 40. 40, chciałbym. Po, po wysłodzeniu 24 litrów mam 11 Bricks, co jest generalnie słabo. Nie wiem o co chodzi. No jest, z tą wydajnością coś jest nie tak. 11 Bricks, 24 litry. To zaraz wam powiem jaka to jest wydajność. Wpiszmy to. Wydajność zacierania 60%. No, no kurna słabo. No. Kiedyś. Yy... Były takie warki, że wyprzedzałem tego Beersmitha, a w tej chwili yy, no, nie mogę go dogonić i to, i to bardzo nie mogę go dogonić. No dobra. Nie ma co yy, deliberować. Więcej się yy, nie wysłodzi, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Mam 24 litry przed gotowaniem, czyli yy, Czyli po 12 litrów gotuję. Ja. E, już, już, już, już prawie dochodzi do, do wrzenia. No, do, do końca mojej wypowiedzi na pewno już będzie e, wrzeć. Także za, jest godzina. Jest godzina 14.40. I pierwsza część tego warzenia, czyli pierwsze piwo, to teraz idzie na... Teraz idzie Cascade. Teraz robię tego Cascade'a. Dobra. Jest warzenie, jest już wrzenie, więc idę włączyć stoper. Za 10 minut wrzucam pierwszą dawkę chmielu. To jest 20 gram. 20 gram na 60 minut. No, coś jest nie tak z tą wydajnością. Chociaż z drugiej strony kurczę no, z 6 kg słodu. Hmm, no, nie wiem. Jest jeszcze taka opcja, że ponieważ ja naprawdę długo, długo, długo nie ważyłem, a y, słód miałem, mam wciąż, to może on jakoś stracił swoje sw swoją no, stracił y, ekstraktywność swoją. No, no dobra no. Y, w gruncie rzeczy przecież chodzi o to, żeby spędzić y, miło ten dzień. Jak widać całkiem y, ładny, choć zapowiadał się, zapowiadało się pochmurno. W domu jestem już kompletnie sam, całkowicie. Wszyscy domownicy wyjechali do swoich zajęć, do pracy, między innymi, a ja mam dzień wolny. Hmm. Sobota, 1 sierpnia. No dobra, no. Coś ta wydajność mnie jednak kuje tak no, w dupę. No. Coś jest nie tak z nią. No ale muszę, sobie, muszę się z tym pogodzić. Znaczy, muszę. No może, może odkryję co jest, a może po prostu chodzi o to, że zmienię ten słód, kiedyś go zużyję i od, tamte, od tego momentu będzie dobrze. Eee, dobra, no. Na razie. Na chwilę na razie idę, podładuję kamerę. Pierwsza dawka chmielu idzie w tej chwili do kotła. 20 gram Cascade. Nie muszę pilnować, ponieważ... Aha, i dlatego do kotła prosto bez... Y... Do, prosto do kotła bez... Y... Bez y... HopSpidera, dlatego że chmielu będzie stosunkowo dużo. No i on by tam się słabo... Y... No słabo by się tam z tego y... HopSpidera... Y... Ekstra... Ekstraktował. Ekstrahował, ekstrahował. Natomiast, no, piwo ma być bardzo chmielowe, No, to ma być porządne ipa. Właściwie American ipa, a ipa, bo. Ach, pięknie zapachnie. No, bo to już, bo. Chmielka Skype, tylko taki single, single hop. Właściwie znowu smash. Single hop, single malt. Już takie piwo było, tylko z innym chmielem. No, dobrze, no, ale. No cóż, no. poszło. Mamy 60 minut jeszcze do końca gotowania tej partii. Także do zobaczenia. Przed chwilą wrzuciłam ostatnią dawkę chmielu. Razem w tej chwili już poszło 100 gram Cascade'a. Było chmielenie na 60, na 15 i na 0 minut. Bo wyłączyłem już palnik, także w tej chwili w tej chwili podłączam chłodnicę. I no, i chodzimy. Dobra, na razie woda z wodyciągów jest bardzo ciepła, bo leci z węża, który leżał na słońcu. No, ale chłodzimy. Martwię się, że będzie tego wszystkiego mało, no bo w sumie y, poszło dużo chmielu, wyparowało, no zobaczymy, no ale mało, ale dobrze, no może. Dobra, wyłączam, bo to nie ma co patrzeć jak ja będę mieszał w tym kociołku. Na, powiem co i jak za chwilę. Dobrze, schłodziło się do schodziłem do 25 stopni, reszta już y, później w lodówce. Tym bardziej, że w tej chwili muszę gotować drugi raz. Za chwilę przeleję z, z garnka do, do wiaderka, takiego mniejszego z Kastoramy, około 15 litrowego. No Zobaczymy ile tego tam będzie. Będę przelewał przez hop spider, żeby przefiltrować. No i się okaże, no. okaże się ile tego, yy, ile tego, jest. Dobra, na razie wyłączam, bo sobie tutaj skonfiguruję całą tą przestrzeń i zobaczymy co będę pokazywał. Yy, w tym momencie rozpoczęło się wrzenie yy, tej drugiej partii yy, Amarillo. Yy, jest godzina 16.50. Za 10 minut wrzucam pierwszą porcję chmielu, za chwilę ją sobie przygotuję. To tylko tyle.